Serdecznie witam, mam na imię Filipa, to jest podcast nie tylko dla Orów, który nadaje dla Was już od 9 lat. Nadaję dzisiaj z miejsca szczególnego, powiem tak, podcast w tym mieście już był, ja nie. Jak to jest możliwe? Hmm. Na pewno zachodzicie w głowę, jak to jest możliwe, no ale wiecie, że gośćmi albo redaktorami podcastu nie tylko dla Orów było wiele, wiele osób, Jednym z bliższych podcastowi redaktorek była redaktorka Ginger, która swoim boskim głosem, mieliśmy okazję poznać się ponownie jakieś 4-5 miesięcy temu, aczkolwiek nasze stosunki jakoś tak wyglądały, lekko ozieble. Tak samo jak temperatura dzisiaj w tym mieście. Ale nieważne, ale nieważne. Chodzi o to, żeby łączyć, nie dzielić. Ja do redaktorki absolutnie nic nie mam. No, a pewnie do mnie też nie. Jakbyśmy się spotkali po lotach, po lotach, po latach, to pewnie byśmy porozmawiali o wszystkim. A dzisiaj chciałbym porozmawiać o zagubieniu. Jestem w mieście, którego nie znam. Jestem w mieście, w którym nigdy nie byłem. Jestem w mieście, w którym troszkę czuję się obco. Um, powiedzieli, że z jakby to powiedzieć, a nie powiedzieć z miejsca, z którego właśnie wyszedłem do hotelu jest 20 minut, pieszo więc e, zaryzykujmy i zobaczmy czy będzie nasz ulubiony czas podcastu, czyli 20 minut e, witam Was z Oslo witam Was z Oslo to <ślaś> źle miałem powiedzieć, jak to nie powiedzieć ale no dobra, niech już będzie witam Was z Oslo, bo to jest chyba na ten czas najlepsze miejsce żeby powiedzieć o Dublinie o tym, że 18 października minęło 10 lat, jak jestem w tym kraju, w tym mieście, w tym miejscu. A 4 dni później e, moją rodzinę 22 października. I właśnie z tej racji zrobiłem sobie prezent i postanowiłem przyjechać do Oslo. Dlaczego dokładnie do Oslo? I właśnie w ten październikowy weekend dowiecie się za... Podcastów myślę dwa bo zróbmy jeszcze jeden taki podcast um, uliczny oslowski a dzisiaj jakby to powiedzieć najlepiej spojrzeć na sprawy domowe z daleka i, i tak czuję, że tak będzie na wakacjach bo wakacje już zabukowane sześć tygodni um, daleko Daleko, ale, ale potrzebuję tego. Potrzebuję, bo miasto, w którym mieszkam, trochę mnie przygnębia. Zresztą Oslo jest pięknym miastem, można by tak powiedzieć, z grubsza. Pewnie powiem więcej rzeczy o tym w drugim podcaście, a dzisiaj bardziej bym chciał skupić na tym, co przez te 10 lat się stało w Dublinie. i Trochę jestem, można powiedzieć, wzruszony po koncercie. Wygadałem się, byłem na koncercie. Pomyślcie, drodzy zobaczę, jaki zespół może grać w Oslo, jaki wokalista może grać w Oslo, taki, którego redaktor mówiący te słowa bardzo, bardzo, bardzo lubi. E, oczywiście nie powiem nic więcej, ale wracajmy do tego Dublina. Wracajmy, wracajmy. Jingle w podkreśleniu tych dla Orów, były zawsze dla mnie fajną rzeczą, łączyły, pamiętam znowu wymienię Pawła Duraja, no kurczę nie wiem, no, mamy naprawdę czasem dobry kontakt i tak troszeczkę powiem że on jest takim troszeczkę małym mną nie chodzi o to, że upierdliwy strętny, taki lekko wiedzący wszystko i mówiący, że on wie najlepiej i tak będzie, ale on czuje podcasting i mówi, że brakuje mu właśnie promosów innych ludzi w swoim podcaście brakuje mu takiej interakcji po prostu najzwyczajniejszej. A interakcja między ludźmi to jest to, co mnie trzyma w Dublinie. Bo miasto jest ohydne, szczególnie... Nie, powiem inaczej. Każde miasto jest ładniejsze od Dublina. Nawet Marrakesz, w którym byliśmy, który był taki jakiś... W nie wiem, wiadomo, arabskie miasta są zupełnie inne, ale nie, nie czułem się tam absolutnie swobodnie, przez pierwsze parę dni dopiero tam byliśmy 10 dni i potem po powrocie z gdzieś z pustyni i znowu byłem w tym arkeszem. i już się czułem dobrze, ale, ale Dublin jest ochydny, dla mnie, który jest pieprzonym wizualistą, pieprzonym takim nie wiem jak to powiedzieć, nie chcę się wywyższać, nie chcę mówić, że jestem nie wiadomo jaki, no ale pracuję oczami, jestem grafikiem i i ludzie kupują ładne rzeczy. I ludziom muszą się podobać ładne rzeczy. I ludzie muszą dbać o ładne rzeczy. A jeśli ktoś powie, że ładne rzeczy są, nieuż ładne rzeczy są ee, nieużyteczne, a skoro są nieużyteczne, to ja ich nie potrzebuję. Bo mam takie osoby, czy ja nie powinnam gdzieś tu skręcić. Sigrus gate. Nie, jestem na akwer. Gwejnen, to nie, to jeszcze chyba z dwie albo trzy ulice dalej. Um, wracam do tej myśli, chyba ją ja źle troszeczkę powiedziałem, e, rzeczy ładne są niepotrzebne, a skoro, nie, rzeczy ładne są niepraktyczne, a skoro są niepraktyczne, to ja ich nie potrzebuję. Jedna z osób w moim bliskim towarzystwie ostatnio tak się e, pozwoliła wypowiedzieć i, i to jest dla mnie tragedia. To jest dla mnie kosmos, bo musimy się otaczać ładnymi rzeczami. Musimy być i mieć, ale wiecie o to mi chodzi. Nie chodzi o to, żeby mieć mnóstwo pieniędzy i kupić sobie rzeczy. Trzeba czuć. Nie można mieszkać w mieszkaniu dwa lata i nie mieć absolutnie niczego, co definiowałoby, że to jest, tak jak się mówi po angielsku, home, nie house. A niestety w takich warunkach teraz trochę mieszkam i muszę się Ech, wyżalić może trochę. Jestem, sorry, jestem jakiś taki w, w, patetycznie wzruszony po tym koncercie. Bo to, kurwa, 25 lat minęło o Mosk, kurwa. W środku Oslo Mosk, niech szlak trafił. Ech, i, I nie czuję tego, kurde, no i coraz mniej czuję ten Dublin, mówiąc szczerze. Tak, tak, tak wam powiem, bo kurde, czy ja dobrze i muszę iść dobrze, nie pamiętam tego Mosku, żeby to było ale dobra. Nie czuję tego Dublina coraz bardziej, coraz bardziej mnie w chociaż tak jak mówię Kamil, Daniel, Barnawa, Emilia, Agata, Karolcia Nie wiem, nawet kurczę Tatiana, która mieszka daleko To są fajne, dobre kontakty i ci ludzie nawet, którzy są czasem daleko tworzą tworzą e to miasto, ale samo miasto jest ohydne, brzydkie, fatalne. I mówiłem o tym tysiąc razy i powiecie kurwa, to Dawidziński. Nie pierdol, tylko się wyprowadź. Jedź gdzieś. Zrób coś z sobą, a nie jęcz. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że tak najłatwiej powiedzieć, ale kurde mam robotę nareszcie po tych dziesięciu latach, która mi pasuje. Znaczy, zazwyczaj pracowałem w robotach, które mi pasowały. Jeśli mi nie pasowały, to się zwalniałem albo, albo miałem mini olewkę, ale kurde, robota jest fantastyczna i nie chodzi na to, nawet o na to, że mam kupę kasy, a nareszcie po 10 latach mam jakieś porządne oszczędności i muszę wam to powiedzieć, tak jak dzisiaj trochę takim łamanym głosem mówię, że przejebałem 8 lat w Dublinie, przez 6 lat byłem trochę bucem, potem 2 lata zacząłem po tej pierdolonej, pieprzonej 40 myśleć o tym, czy to jednak coś znaczy, że Człowiek przechodzi jakąś transformację, że 4-0 zmiana kodu czwórka z że to coś znaczy to nic nie znaczy, ale mentalnie czuję się kurde, że dorosłem, Bo naprawdę mam dzieciakiem takim z dnia na dzień. Ja czuję teraz naprawdę od powiedzmy dwóch lat, może troszeczkę wcześniej że naprawdę dużo się zmienia w moim życiu i naprawdę nie chcę marnować już życia. Jestem z kobietą, która marnuje, uważam to, to życie. Nie wiem, nie chcę się zapętlać za i mówić o co chodzi dokładnie, ale pewnie może powiem to na wakacjach, bo tak czuję, że to będzie czas, kiedy będę mógł sobie spokojnie pogadać, otworzyć się i po prostu pobyć z Wami, drodzy słuchacze, i pogadać o różnych rzeczach, a tak jak mówiłem parę miesięcy temu na moje urodziny, że, że jestem śliwy, bo tak tak czułem i dalej tak czuję, że jestem szczęśliwy, ale są rzeczy, których nie ogarniam, nie mam szuflady po prostu w głowie, do której mógłbym wsadzić to, co czuję do pewnej kobiecy, a, a, a nie mam też szuflady, gdzie mógłbym wsadzić to, dlaczego ona się tak, a nie inaczej zachowuje. Dlaczego robi to, co robi i dlaczego nie robi tego, co w związku człowiek powinien robić. Związek to jest prosta sprawa. Przenikanie, sharing, bycie razem. I proste. Ja jestem chyba na dobrej drodze, ale to nie jest mój hotel czekaj czy ja nie poszedłem źle czy za daleko za blisko pójdźmy tam na górę zobaczmy Ech. związek to jest przenikanie się to jest dzielenie się to jest cieszenie się wspólne ze wspólnych rzeczy i planowanie wspólnych rzeczy a tego ostatnio w ogóle nie ma i nie było początku i nie wiem co mam zrobić. z tym szczerze bo tak jak powiedziałem, że te 6 lat byłem bucem, bo byłem bucem, bo myślałem, że przyjechałem z Polski i, i zarabiałem od razu. Nie dostałem roboty jako grafik, pracowałem gdzieś trochę po, po knajpach, ale jakby przeszedłem taki typowy emigrancki... Yy, inaczej, taką emigrancką podróż od, takiej, od zmywania garów poprzez grafika, który Naprawdę, nie chcę se wlewać, ale jestem poważany w firmie i ja mam, i, mogę, i mam, uważam, mogę powiedzieć, że ma być tak i już i tak będzie. Oczywiście słucham ludzi, co mówią. Szefo mówi, że zna klienta lepiej i możemy iść na jakiś kompromis, ale chodzi o to, że. Um czuję się jakby spełniony na, na etapie pracy po tych 10 lat w Irlandii i nie wiem, czy mógłbym mieszkać w Polsce czy nie mógłbym mieszkać w Polsce wydaje mi się, że przekroczyłem pewną, pewną barierę, gdzie większość moich znajomych już ma dzieci, już ma swoje biznesy, już jest dorosłymi ludźmi a mi ostatnio wpadłem na ten pomysł i na tą myśl i myślę, że Nie wiem, czy to jest dobre. Wydaje mi się, że tak, ale dorosłem później. Przez to, że wyjechałem, musiałem pewne rzeczy zacząć od nowa. I przez to, że wyjechałem, dorosłem później. Zmądrzałem później, jeśli można tak użyć takiego eufemizmu. Bo większość znajomych, których zostawiłem w Dublinie, w Poznaniu, to jak już wspomniałem, ma poważne prace, ma trzeci dom, czwarty samochód, szóste dziecko szósty, 17 kredyt a my tu żyjemy tak troszeczkę inaczej tak troszeczkę, nie chcę powiedzieć na kocią łapę, ale spokojniej, nie trzeba się użerać za kasę, nie trzeba się użerać um... no poszedłem dwie ulice za daleko, tego mosku nie było jak siedzą w tą stronę nie trzeba się użerać o to wszystko po prostu żyje się łatwiej, żyje się spokojniej chcesz wyjechać do Oslo na weekend na koncert u robionego... tu nie mogę powiedzieć kogo to jedziesz, nie myślisz o tym, bo tu jest bilet, kosztuje 23 euro. Koncert kosztuje 34 euro. Okej, okay, no kurde, drogo tu jest. Tak wam powiem, że troszeczkę tak z 20% drożej w dominia, więc idziesz do knajpy na obiad. Jak już jesteś z kimś, to wiadomo, że nie pójdziesz na jakiegoś hamburgera do bele jakiej knajpy. No ale nie chodzi o tą kasę właśnie, nie chodzi o to, a nie kumam, dlaczego ludzie nie chcą robić sobie dobrze, dlaczego są skąpi, dlaczego nie chcą mieszkać w ładnych warunkach, dlaczego kurwa nie mają potrzeb, nie mają ambicji, nie mają, nie wiem, nie chcę osobiście, nie, nie chcę kurwa, bo to, to, to, to mnie zabija po prostu każdego dnia kiedy o tym myślę, chodzi mi o to, że cieszę się, że wyjechałem stało mi 5 minut podcastu cieszę się, że wyjechałem cieszę się, że los dał mi taką szansę i, i myślę, że ją wykorzystałem i, i jestem przez to lepszym człowiekiem okej, okay, dalej jestem pieprzonym polskim rasistą, który czasem w, w, w, jak widzi, nie wiem kurde znacie tą historię, jak przyjechał święty Mikołaj do Etiopii i pyta się gdzie są wszystkie dzieci no tutaj a czy, ci, a czy dzieci dobrze jadły? No nie jadły. A, nie jadły, to nie są prezentów. No wiecie, nie można wykorzystywać tego, co widzę właśnie w Oslo, że pełno chodzi żebraków, biedaków i żebrze po kasę. To, to jest niestety wkurzające tutaj, jak zauważyłem. Ale chodzi o to, że e, wszyscy ludzie są różni, ale nie można... Równi, różni, ale nierówni. Nie można tego wykorzystywać i nie można mówić, że przyjechałem z biednego kraju, to potrzebuję więcej pomocy. Nie, bo mi jakby... jak można powiedzieć, jak przyjechałem, pomogło dużo ludzi. Nie powiem. Ale to było z czystego serca. Z dobroci i nie było żadnej kasy z tym. Po prostu nie wiedziałem czegoś i ludzie mi to powiedzieli i tak to się stało. No i... Tak trzeba robić, trzeba pomagać drugiemu człowiekowi. Trzeba pomagać. Bo taka jest nasza natura. Trzeba się wspierać. Trzeba, jakby to powiedzieć, jak to powiedziałem na początku, dzielić się emocjami, a nie żyć tylko po to, żeby żyć, żeby uzbierać kasę i nagle umrzeć pod kołami autobusu albo tramwaju, albo cokolwiek. No, no taką mam sytuację ostatnio wokół mnie i Naprawdę nie radzę sobie z tym i nie mówię, że ja wydaję kasę na, na lewo i na prawo. Mówiąc szczerze, czym więcej teraz zarabiam, tym więcej oszczędzam. I naprawdę mam, kurde, największe oszczędności. Odkąd jestem w Irlandii, zawsze było tej oszczędności trochę. Zawsze się myślało o tym, co będzie, jak nie będzie pracy. No i nawet, kurde, planuję gdzieś to zainwestować. Może jakąś knajpę zrobić, jeśli chciałbym w tym ochydnym, wstępnym miejscu zostać, ale nie wiem, wiecie, jestem na rozdrożu tak 10 lat minęło i naprawdę troszkę nie wiem, w którą stanę stąpać, czy iść po tym cienkim lodzie do przodu, czy jednak cofnąć się i żyć trochę jak, mm, nie wiem, może spokojniej, ale, ale być bardziej sobą. Nie wiem, pff. nie wiem, czy podcast jest dobrym momentem, żeby, dobrym platformą do tego, żeby się troszkę wywnęczyć, ale yy... No tak wyszło. No. 10 lat, kurde. Jak miałem 33 lata, wyjeżdżałem z Polski. Byłem cieniuszkim chłopcem chop z bujną grzywką. Teraz troszkę się wszystko zamieniło. Grzywka jest mniej bujna, za to jest może grubszy brzuszeczek. Ale nie, nie, nie, nie, ma, nie ma, nie ma. Nie ma problemu. Dbam o siebie. Dbam o siebie, dbam. Y a jak nie, to lekarze, bo wiecie, że ostatnio z tymi czasy troszkę źle ze mną było, ale myślę, że też o tym powiem ehm, ja się będę na wakacjach, bo z daleka problemy widać lepiej i myślę, że nawet nie problemy, ale pewne rzeczy widać lepiej, więc myślę, myślę, że się wywnętrzę, ale zobaczymy, jak to będzie z tymi wakacjami, zobaczymy, jak będzie z podcastami, zobaczymy, czy będę publikował codziennie, tak jak w Stanach byłem, bo nie chcę się za usmażyć siedząc codziennie przed komputerem i, i montując dla tych 15 osób, 20, nie mówię, że to jest nieważne, bo pamiętam jak zaczynaliśmy podcasting te 10 lat temu to właśnie to było ważne, żeby słuchało nas 10, 15, 20 osób i żeby te 10, 15, 20 osób powiedziało nam, co czuje. No wiadomo, że głosy nasze są ważne to tyle myślę na dzisiaj powiedziałem o tym o tych 10 latach, i w zasadzie nic nie powiedziałem ale nie wiem cieszę się, że nagram ten podcast bo trochę mi lżyło i nie ma lekko ale nie ma co się martwić będzie lepiej i tyle I zapraszam Was na kolejny podcast ponownie z Oslo